Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 52 Tom 2, część 4, rozdział 1. Mówiłem poprzednio, że doczekałem się w niższym Nowogrodzie partii aresztantów złożonej przeszło z 250 ludzi i że razem z nimi podróż do Syberii odbywać muszę. W kilku numerach etapowego więzienia niepodobna było tylu ludzi wygodnie pomieścić, lecz ponieważ nie było innego domu, do którego by mogli przenieść część aresztantów, wszystkich więc wepchnęli do trzech izb, z których jedną zajęły kobiety Najmniejszy kącik pod tapczanami na podłodze Każda deseczka zawaloną została tłumoczkami, pościelą i ludźmi Niepodobna jest ruszyć się bez nadepnięcia i krzywdy sąsiada Ci, którzy szli do drzwi pokarm kupować wywoływali liczne wyzwiska na siebie i powszechne krzyki, bo jednemu nogę nadepnięto, innego w plecy kolanem szturchnięto, innemu znowuż wodę lub zupę z miski na głowę wylano. Stąd kłótnie, szturchania i bijatyki podnosiły wrzawę rozmowy i nieporządek. Zmęczony ciągłym siedzeniem Położyłem się na chwilkę na mojem miejscu, myśląc o odpoczynku. Aż oto ledwo nogi wyciągnąłem, zrywam się przestraszony grubym wyzwiskiem aresztanta. Krzyczał bowiem, patrzcie go, jaki pan, ludzie nie mają gdzie siedzieć, a on nogi wyciągnął, jakby był w gabinecie. Słuszna uwaga, pomyślałem – nie jestem w gabinecie, nogi zwinąłem pod siebie i spotniały, odurzony smrodem, ściśnięty ze wszech stron, siadłem z zamiarem obserwowania licznych towarzyszy przymuszonej podróży. Naprzeciw mnie, pod tapczanem, siedziało kilkunastu karciarzy. Między nimi rej wodził wysoki, barczysty rusin nazwiskiem Bondarenko. Obok niego młody Niemczyk z łagodnym wyrazem twarzy ciekawie śledził ręce pierwszego, rozdającego karty. Trzeci młody, smukły, silny młodzian w aksamitnej czerwonej czapeczce nazwiskiem Waśka Siemionów wesoło i bezinteresownie spoglądał na Rusina i uśmiechał się do Tatara w czarnej krymce, mającego na czole i obu policzkach niebieskie litery K-A-T. Inni przypatrywali się grze. Długo i ja na nich patrzyłem. Niemczyk przegrywał i smutniał. Siemionów przegrywał także, ale nie tracił humoru. Rusin zaś i Tatar wygrywali. Z wielkich piwnych oczów bondarenki strzelały promienie triumfu i radości. Czaszka ogromna, ogolona, oblała się kroplami potu i niebieskie na niej żyły jak liny wytężyły się. Ogromnymi jak u wielkoluda pięściami zgarniał kupy kopiejek. Małe Podłużne oczy tatara uśmiechnięte głęboką radość wyrażały. Policzki zarumieniły się i czerwoną obwódką otoczyły fatalne litery. Zadowolenie wysadzało je i wypychało na wierzch. Niemczyk, widać, że już ostatni przegrał szeląg. Postawił na karty sukienną kurtkę, karta padła, przegrał, później Postawił spodnie, kilka chwil przeszło i już nie należały do niego. Ze złością więc zerwał ze siebie koszulę i rzucił ją przed siebie. I tę przegrał. Nie mając już co zastawiać na karty, wstał zupełnie nagi i rzucił się na swoje posłanie, wydobywszy w z tłumoka podartą koszulę i spodnie. Na jego miejscu siadł inny aresztant, podobno że Polak, chociaż ani słowa po polsku nie umiał, dlatego też podejrzewałem jego polskie pochodzenie. Grają, wtem drzwi otworzyły się i wchodzi kilka kobiet niosących jałmużnę. Aresztanci kart i pieniądze płaszczem nakryli, i wszyscy powstali z uszanowaniem. Pobożne kobiety przyniosły chleba, bułek, owoców i pieniędzy. Rozdawszy je między aresztantów, przeżegnały się i zabierały się już do wyjścia, gdy aresztanci huknęli podziękowanie. – Dałżny wieczno bohu, molicja Ledwo wyszły kobiety, nastąpił podział jałmużny, a potem znowuż gra rozpoczęła się, którą znowuż wejście nowych miłosiernych osób przerwało. I tak przez cały dzień jałmużny sypały się w worki aresztantów, a gra na chwilę przerwana z nowym zapałem rozpoczynała się. Wieczorem przybył pop, Fizjonomią miał łagodną, miłą, włosy na czole rozczesane długimi kędziorami spadały na ramiona i plecy. Postawa wzniosła, a kilka słów, które wyrzekł do aresztantów, pełne były chrześcijańskiego namaszczenia. Przed obrazami przybitemi w kącie dwóch ścian zapalono świece, i pop odczytał i odśpiewał wieczorne modlitwy. A resztanci odpowiadali mu ponurym głosem i tonem głębokim, jakby ze studni serca wyciągnionym. Śpiewy moskiewskie, kościelne, odznaczają się poważną i piękną melodią. Charakter ich różny jest od katolickiej, kościelnej pieśni. Ostatnia robi... Wzniosłe wrażenie rozrzewnia, porusza serce i wynosi ducha na wysokość miłości i nadziei. Wesołość i przyjemność pobożna napełnia serce przy słuchaniu katolickiej pieśni. Pieśń zaś kościelna rosyjska, złożona z głębokich i ponurych tonów, przejmuje serce drżeniem i strachem. Duch czuje się uciśnionym, korzy się przed Panem i głęboko wzdycha do niebieskiej wysokości. Duch katolickiej pieśni jest jak duch aniołów przed majestatem miłościwego Boga, rozpływający się w poważnych tonach Bożego wesela i radości z osiągnionej prawdy, którą z rzadka mąci ton smutku i Ponury, zachmurza przypomnieniem grzechu, kłóci wspomnienie i boleść upadku. Duch zaś pieśni wschodniego kościoła jest jak duch smutny na padole ziemskim. Ponury, bo tęskniący do oblicza wspaniałego majestatu Boga, przeczuwający Jego świętość i wielkość, lecz nie mogący się jeszcze wyrwać z objęć. Ziemskości. Nie wiem, ile jest rzetelnej prawdy w tem zestawieniu głosów dwóch kościołów, lecz na mnie robiły one zawsze takie wrażenie, jakie tu opisałem. Po skończonych modlitwach Pop wszystkich przeżegnał, pokropił wodą święconą i wyszedł. Krople tej wody jakby wpadły w piekło. Tyle wywołały nowej wrzawy hałasu, bo aresztanci, pewni już, że ich dzisiaj nikt nie odwiedzi, rzucili się jak wściekli do gry w karty, w kości, sprośnej rozmowy, palenia fajki i tak dalej. W takiej wrzawie i w powietrzu kloakowem ani podobna zasnąć. Słuchajmy więc lepiej opowiadań mego sąsiada, dopóki zupełne znużenie nie zamknie mi powiek. Sąsiad mój był człowiekiem średniego wieku, rodem z Polski. Służył w czwartym pułku ułanów, a wzięty został do niewoli pod Ostrołęką. Twarz miał śniadą, pomarszczoną, a w oczach przebijało się zepsucie niewoli. Wyraz twarzy jego budził wstrętne podejrzenia. Widać było, że kiedyś w czaszce tej szlachetniejsze myśli przebywały, a w sercu odzywały się lepsze uczucia. Dzisiaj spodlenie, którego tak trudno uniknąć w upadku, starło z jego czoła lekko napisane wyrazy cnoty, a nędza wywiała lepsze uczucia. Patrząc na niego, zdawało mi się, że widzę ruinę, kiedyś piękną, a dzisiaj gadem zalazłą. Oto jego historia, jak mi ją sam opowiadał. Wzięli mnie do niewoli pod Ostrołęką i razem z innymi jeńcami popędzili do Moskwy. Było nas wszystkich stu pięćdziesięciu. Każdy na szyi miał powróz i tymże powrozem ręce w tyle skrępowane. Powróz ten łączył się jeszcze z powrozem, którym szyja drugiego jeńca była opasaną i tak ciągnąc jeden drugiego szliśmy w środku między moskiewskimi żołnierzami. Konwój składał się z pięciuset ludzi i kilku armat. Na noc zamykali nas w stodołach, w szopach, a za ścianami budynku biwakowało wojsko. Przyprowadzili nas do Bobrujska. Tutaj zastaliśmy już wielu jeńców. Z czwartego pułku łanów, trzeciego pułku strzelców i piątego szaserów. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że mają nas wcielić do moskiewskiego wojska i oświadczono nam to urzędownie. Do przysięgi wyprowadzili wszystkich na plac, lecz tu oświadczyliśmy, że przysięgi wykonać nie myślimy, bośmy ją raz wstępując do polskiego wojska wykonali. Przemówił do nas jakiś jenerał, żywo wystawiając nam konieczność nowej przysięgi i łaskawość cara. W odpowiedzi na jego mowę powstał w szeregach szmer przeczący. Jenerał złościł się, krzyczał pieniu, a my odpowiadaliśmy głuchym milczeniem. Wyczerpał on już wszystkie sposoby przekonywania. Nie podziałały na nas bowiem ani łagodność, ani groźby jego, łudzenia, obietnice i wyzwiska były daremne. Nie mogąc dopiąć swego, w największej pasji zrzucił czapkę z głowy i depcząc ją nogami wołał, że nas tak zdepczy. I pojechał sobie. Sądzili, że łatwiej skłonią nas do przysięgi, gdy nas rozdzielą i w półkach poumieszczają małymi gromadkami. Rozpiechrznęliśmy się wszędzie. Niektórych zapędzono do Krąsztadu, innych na Kaukaz, do Syberii i tak dalej. W kilku półkach, jak wiem dobrze, zmusili opierających się do służby i przysięgi pałkami. Ja i dwunastu innych Wcielony zostałem do Symbirskiego pułku ułanów, a gdy nam do koszar przysłali popa, a żebyśmy przed nim przysięgali, jeden z moich kolegów wypchnął popa i tak służyliśmy bez przysięgi. Minęło kilka lat. Raz na mustrze podoficer oficer niesłusznie mnie batem uderzył. Ja niewiele myśląc, zawróciłem konia i... Wybatorzyłem pod oficera Pułkownik patrzał na to wszystko A rozgniewany przeskoczył do mnie Kazał aresztować A w dodatku wypoliczkował mnie Nie mogłem wytrzymać takiej hańby Rzuciłem się na niego I bijąc go po twarzy wołałem Polak nikomu nie bywa dłużnym Za tę awanturę oddali mnie pod sąd I otrzymawszy Dwa tysiące pałek posłany zostałem do rod aresztanckich w Sweborgu. Skąd może już by mnie byli dawno uwolnili, gdyby nie nowa awantura i bijatyka z podoficerem, za które otrzymałem kilka tysięcy rusk. Teraz z powodu wojny z Anglikami mnie i wielu innych wydalili z fortec zagrożonych przez nieprzyjaciela i pędzą do Syberii. Oto jest historia mego sąsiada, jak ją sam opowiedział. Nie wspomniał, jak w niewoli, w coraz sroższy wpadając ucisk, coraz bardziej w duszy nikczemniał i podlał, dopóki nie doszedł do takiego moralnego upadku, w jakim się obecnie znajduje.